Wybory do drugiej dumy dały w Królestwie ten sam polityczny rezultat. Ogólnym hasłem kraju było wybierać tych samych posłów i na tych samych zasadach. Przy tych wyborach stronnictwo demokratyczne narodowe porozumiało się z dwoma innymi, mniej silnymi stronnictwami polskimi, stronnictwem polityki realnej i Polską Partią Postępową i wprowadziło kilku ich kandydatów do przedstawicielstwa, samo wszakże zachowało sobie 27 miejsc na 34 posłów z Królestwa. Królestwo Polskie według ustawy posiadało 36 posłów. Gubernia Suwalska wszakże, w większości litewska, wybierała dwóch posłów Litwinów. Zmniejszyła się wszakże liczba posłów polskich z krajów zabranych, Litwy i Rusi, z dwudziestu, którzy byli w pierwszej dumie, na dwunastu. Rząd tym razem już silnie wpływał na miejscowe władze, żeby przeszkadzały wyborowi Polaków. Lepsi socjaliści niż Polacy, mówiła instrukcja telegraficzna z ministerium do jednego z gubernatorów. Tym razem wszakże posłowie polscy z tych prowincji, zorganizowawszy się w koło posłów polskich Litwy i Rusi, związali się z zasadą solidarności w wystąpieniach na zewnątrz z kołem polskim, przedstawiającym królestwo, rozwiązując w ten sposób trudną kwestię wzajemnego stosunku tych dwóch grup polskich, w której w pierwszej dumie nie udało się rozwiązać. Polacy bowiem w krajach zabranych, należąc tam przeważnie do jednej tylko warstwy posiadaczy ziemskich, i stanowiąc mniejszość w swym kraju, różnią się znacznie w charakterze swej akcji politycznej od Polaków w Królestwie, kraju rdzennie polskim. Dzięki temu związkowi dwóch kół Grupa Polska w drugiej dumie rozporządzała sześcioma głosami, padającymi zgodnie w każdej sprawie. Wobec tego, że w drugiej dumie rząd, czujący już swą siłę w deklaracji Stołepina, uwydatnił swoje stanowisko podkreślające czysto rosyjski charakter państwa i nieuznające praw innych narodowości. Polacy uczuli się zmuszonymi do wyjścia z rezerwy, w której trwali dotychczas, i do wystąpienia z programem polskim. Wystąpili tedy w dumie z wnioskiem o autonomii Królestwa Polskiego, a następnie z wnioskiem nagłym o jak najśpieszniejsze wprowadzenie w Królestwie języka polskiego jako wykładowego w szkołach wszystkich stopni. Gdy zaś przed izbą stanęła alternatywa, że albo będzie rozwiązana, albo okaże uległość względem rządu Stołypina i gdy stronnictwo kadetów pokazało gotowość na daleko idące ustępstwa dla rządu. Gdy duma na tem tle przepołowiła się, Polacy znaleźli się na stanowisku grupy centralnej, od której zależało przechylenie szali na jedną lub drugą stronę. Od nich też zależały losy dwóch głosowań mających najistotniejsze znaczenie w stosunku dumy do rządu, mianowicie nad kontyngentem rekruta i nad budżetem. W pierwszej z nich głosowali oni za wnioskiem rządu, oświadczając, że gotowi są do spełnienia obowiązków względem państwa od którego żądają uznania ich praw narodowych i wyrażając nadzieję, że ta armia stanie na straży innego niż obecny ustroju państwowego. Skorzystali oni z tej sposobności, by zaznaczyć, że państwu potrzebna jest silna armia dla zapewnienia mu niezależności od obcych mocarstw, nawet w jego sprawach wewnętrznych. Polacy bowiem nie życzą sobie ażeby ich losy w tym państwie zależały od wpływów zewnętrznych. Gdy wszakże proponowano im głosowanie za budżetem, odpowiedzieli, że uważając budżet za wyraz systemu rządów, zwróconego przeciw ich interesom narodowym, ale rozumiejąc, że ten system nie może być od razu zastąpiony innym, Gotowi są za nim głosować, o ileby ze strony rządu widzieli jakiś krok wskazujący, że wchodzi on na nową drogę. Za taki zaś krok uważaliby przede wszystkim oświadczenie się przedstawicieli rządu w Izbie na korzyść ich wniosku o wprowadzenie Państwowej Szkoły Polskiej w Królestwie. Polityka rządu wszakże szła w kierunku zupełnie przeciwnym. I o takim z jego strony kompromisie nie było mowy. Izba zatem nie miała większości do uchwalenia budżetu i była skazana na rozwiązanie, do którego powód znaleziono i wkrótce ono nastąpiło. Niezadowolenie rządu, z przypadkowej pozycji, jaką zajmowali Polacy w drugiej dumie i która czyniła zależnym od nich rezultat najważniejszych głosowań, znalazło swój wyraz w rozwiązującym izbę i nadającym nową ustawę wyborczą w Manifeście 16 czerwca 1907 roku. Powiedziano, że żywioły nierosyjskie nie powinny się znajdować w izbie w takiej liczbie żeby mogły decydować o losach państwa rosyjskiego. Nowa ustawa zmniejszyła liczbę przedstawicieli Królestwa w Dumie z 36 na 12. Dla krajów zabranych pozostawiła ona ministrowi spraw wewnętrznych prawo dowolnego tworzenia kuryj narodowościowych, zrozumiane nadto przez administrację jako prawo dowolnego rozdzielania ustanowionej liczby wyborców pomiędzy poszczególne narodowości. Wszędzie, prócz guberni wileńskiej, pozwoliło to na utworzenie większości przeciw Polakom. Nadto ustawa ta wprowadziła osobnych posłów od ludności rosyjskiej w Warszawie, gdzie ta ludność składała się prawie wyłącznie z urzędników państwowych oraz w guberniach wileńskiej i kowieńskiej, oficjalnie w ten sposób uznając te kraje za nierosyjskie. Rząd przeto oparł przedstawicielstwo polskie w dumie na ustawie wyjątkowej, wypowiadając Polakom otwartą na gruncie izby wojnę. Znamiennym rysem tego aktu jest, że nie zmieniono w Królestwie Ordynacji Wyborczej jak to uczyniono w całym państwie w celu zapewnienia sobie pożądanego rezultatu wyborów. Ale tylko zmniejszono liczbę posłów, o dwie trzecie, stwierdzając w ten sposób oficjalnie nieufność rządu i wrogi jego stosunek do kraju, do całej jego ludności. Podobno zamierzano uczynić inaczej i stworzyć dla królestwa specjalną ordynację, by otrzymać przedstawicielstwo powolniejsze rządowi, ale zebrane informacje miały stwierdzić, że wszystkie warstwy społeczeństwa polskiego tak się łączą w żądaniu autonomii kraju, iż każda ordynacja da jednakowy rezultat wyborów. Przez takie wszakże wyjście z trudności, jaką dla niego stanowiła w Izbie kwestia polska, rząd podkreślił jej znaczenie i swoją bezsilność w znalezieniu dla niej rozwiązania. Krok rządu tem mniej zyskał uznania ze strony liberalniejszej opinii rosyjskiej i za granicą, że Polacy w dumie wyróżniali się jako grupa parlamentarnie dojrzała, spokojna i taktowna, wolna od doktryn i realnie pojmująca parlamentarną pracę, a jej członków nauczono się cenić w komisjach izby jako ludzi znających przedmiot i umiejących pracować. Pozbawienie wszakże izby pewnej ilości ludzi zdolnych w niej pracować jest rzeczą mniejszej wagi w porównaniu z pozycją, jaką rząd bez długiego namysłu zajął wobec całego narodu polskiego. Naród ten, doznawszy tylu krzywd od Rosji, w ciężkiej dla niej chwili nie dawał jej dowodów swej nienawiści, która w jego położeniu byłaby zupełnie zrozumiałą, ale wskazał, ze swej strony modus vivendi i stanął w Izbie do wspólnej z narodem rosyjskim pracy nad reformą zabójczego dla całości ustroju państwowego. Polacy przyjęli ten akt rządu ze spokojem. Znaczenie kwestii polskiej w państwie nie zależy w ich rozumieniu od ilości polskich posłów w Izbie, zwłaszcza w Izbie, co do której byli i są przekonani, że nie zdoła sobie wywalczyć samodzielności wobec rządu.